Witajcie. <grym> Najgorsze zaczęcie. Robimy to 18 raz. 18 to nie tak dużo. 18 no, to wystarczająco. mówi, że w sam raz. Osiemnaście tak. to wystarczająco. No, ale nadal nie tak dużo. E, e, witajcie tak czy owak. W 18 odcinku trzech murów podcast. Mówią było, do Was. Nie było następnego. Już... Cichaj tam. Nie było na tutaj tak z pół roku, będzie, ale mamy nadzieję, że yy, nic nie zmieniliśmy w naszym kontekście, w kontencie, więc na, dalej wam się będzie podobało. Nagraliśmy odcinki na zapas. Tak, jeden. Rzucimy teraz dwa, Na raz to się zdziwią. nie przesłuchajmy pierwszy, tym o! No nie było na pół roku. What? Tak. Ej, ale w ogóle od y, 16 odcinka 4 miesiące, więc nie nie tak pół roku. Z regularności, nie? Kwartalnik. E, a no. mówią do Was y, trzej muszkieterowie, czyli pode mną znajduje się. Co? No chyba, chyba że na liście na Discordzie, więc to będzie To ja, czyli M, czyli Mateusz z Katowic a poniżej Salem, czyli ja, czyli Oskar z Warszawy. No, a zaczynał i, i wydaje mu się, że powinniśmy to zrobić jeszcze raz, debielał z Bielawy. Nie, to jest freestyle'owy podcast. Tak. Jak się nazywa, jak dwóch białych mężczyzn rozmawia ze sobą? Podcast. Yy, tak, mhm. jest taki polski podcast, nazywa się dwóch typów podcast. Jesteś też to, że jak już jest ich trzech, to już faktycznie wiesz. Jeden przedstawia lewicę, drugi prawicę, a trzeci centrum, i mogłem już rozmawiać o wszystkim. No to ja jestem centrum, tak się przynajmniej stawiam. M jest raczej lewicą, a salem dzisiaj był na marszu. Nie byłem na marszu. Byłeś warszawie. Miałem, miałem problem, żeby wrócić do domu z powodu marszu. Bo marsz przechodził i nie mogłeś się oderwać, żeby do niego dołączyć. Ale my dzisiaj nie o tym. Tak, tak, oczywiście. My dzisiaj nie o tym, zaczniemy, yy, w sumie pozwolę sobie przejąć inicjatywę, bo jak już jesteśmy przy marszu i przy różnego rodzaju walkach, to ja dzisiaj będę właśnie monotematyczny i wokół tego tematu będzie się kręciło to, co wam będę dzisiaj prezentował. Yy, mhm. Zacznę od yy, serialu Cinemaxa, który można obejrzeć na HBO GO. Yy, nazwa jest... Yy, jak najbardziej dosadna, mianowicie serial nazywa się Warrior, Wojownik. Jest to serial stworzony w oparciu o zapiski niewydanej i nigdy nieskończonej książki łamanej przez scenariusza Brusali. Lee. Więc jak gdyby spodziewać się można dużej ilości kopniaków na twarz naraz. I, I to nie zawodzi. Nie, jak gdyby tak pokrótce, to, to, jest, to akcja dzieje się w San Francisco. E, krótki czas, parę, parę tam lat po wojnie secesyjnej, czyli takie czasy iście kowbojskie, iście dziki zachód. Ponieważ e, czarnych nie można już zaciągać e, nielegalnie do taniej siły roboczej, no to sprowadza się hurtowo Azjatów, między innymi do e, budowania kolei. No i nasz główny bohater przybywa do tej Ameryki, do tego American Dream właśnie z, z Chin i ponieważ jest jednym z nielicznych Azjatów, którzy potrafią w kung fu, bardzo szybko zostaje tam wpleciony w wojny gangów, jakieś takie bardzo brutalne sceny walki. Okej. Okay. Coś, co mnie zauroczyło w tym serialu, to to, jak w sposób jaki yy, przedstawian przeskakiwany jest język, jakim po, porozumiewają się bohaterowie. Bo jak gdyby chińskie miasteczka, tam wiesz ludność chińska, która przybyła za chlebem, raczej po angielsku mówić nie mówi. Więc kiedy na scenie yy, albo gdzieś w otoczeniu głównych bohaterów pojawiają się osoby białoskóre, aktorzy mówią po chińsku, ale jak kamera skupia się tylko na nich, momentalnie przeskok jest na język angielski. To jest całkiem sprytne zagranie. No tak. Brzmi sensownie. O, ale. Hmm. Tak, patrzę sobie na jakieś screeny, bardzo ładnie wygląda ten serial. No, serial jest z zeszłego roku, więc jest bardzo taki. E we współczesnym stylu, nie? Aha, aha. Jest, na pewno jest dofinansowany, na pewno jest zaplanowany z, tak, tak, z taką współczesnością, współczesną myślą. A jakby, jeśli mówisz, że to jest na podstawie jakiejś tam rzeczy od Brukseli, to rozumiem, że to jest raczej kung fu, tak? Tak, tam jest y, główny, główny wątek fabularny opiera się o to, że, że główny bohater umie w kung fu y, jest tam mistrzem i bardzo jego styl walki bardzo przypomina to, to co reprezentował Bruce Lee czyli wiesz Jet Kundo i inne tego typu lanie ryjach, uh -huh. a gdzieś w tle pojawiają się tam jakieś polityczne yy, klasowe wątki poboczne które też yy, jak gdyby wypełniają ten czas pomiędzy walkami uh -huh. A dobra, to skoro mamy serial o walkach, to jakby moje pytanie, czy, czy fajnie się biją? Tak. Gdyby choreografia jest zrobiona świetnie, też kaskaderzy czy tam stuntmeni, którzy występują, naprawdę wiedzą, na czym polega sztuka walki. Główny bohater porusza się jak naprawdę jak Bruce Lee z jego najlepszych filmów. W sensie ma bardzo zbliżony styl walki. Wiesz, do tego masz tam takich typowych, że tak powiem, kung fu tokenów, czyli masz tam jakiegoś mistrza modliszkę, mistrza walczącego stylem tam, nie wiem, skaczącego tygrysa i tak dalej, i tak dalej. Do tego masz yy, z takich bohaterów wojowników jest jeszcze irlandzki bokser <śmiech> oraz yy, typowy amerykański południowiec, który walczy pałką. Aha. A, Ogólnie dużo scen walki też, yy, co zauważyłem już bliżej finału, jest bardzo też, przypomina trochę yy, Jackie Chanowe yy, takie komik walki, że tam wiesz, ktoś używa krzesła, czajnika, tam wiesz, gorącej wody i, i, i nie wiem, sztabki złota. Przy czym tutaj jak gdyby walki są jak najbardziej yy, zbliżone do naturalnych i brutalne. To znaczy, jeżeli ktoś używa na przykład yy, noża żeby przeciąć linę i na innego typa spada, nie wiem, kowadło, to to kowadło zgniata mu na przykład nogę i widać po prostu wiesz, flaki i aha, aha. krew i, i połamane kończyny, nie? Okej, okay, okej. Okay. Który to jest rok tam w, w tym świecie? To jakieś 1900? No to jest koń, to, to będzie końcówka XIX wieku. Mm ciężko mi powiedzieć, no po prostu okres y, rewolucji przemysłowej, nie? Mhm. No to tak, to by się zgadzało w sumie. Czy poza walkami jeszcze ten serial zachęca fabułą, czy on do czegoś tak, do no, ciekawego? No tak jak mówiłem, tam masz wątki poboczne, które y, są rozpatrywane, wiesz, tam masz y, Przydupasa pasa burmistrza, który coś tam knuje, masz dwa, jakie no, tak, plany g... angażujące y, te wątki? W sensie, coś znaczy są, spoko, fajnie wypełniają czas. Nie wiem, czy są jakoś super angażujące, bo jak gdyby to nie jest typ serialu, który angażować macie intrygami politycznymi. Nie? No tak, tak. Jak tak. gdyby to jest serial, w którym dopingujesz głównemu bohaterowi w tym, że leje kolejny z mryje. ryje. No tak, tak. Na pewno warte zobaczenia jest piąty odcinek pierwszego sezonu, bo w ogóle zmienili konwencję i zrobili z tego typowy y, western. Aha. Bo tam no. bohaterowie wyjechali poza miasto, wiesz, tam, wiesz, jadą po tej pustyni w Nevadzie, trafiają do Salunu, pojawiają się zbiry i, i po prostu odcinek jest zrobiony w takiej konwencji, takiego filmowego westernu, gdzie na końcu wszyscy odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca. Ha, ale to fajne w sumie. Ale to jest jakby jeden taki odcinek zabawy konwencja, czy jest tam tak. coś więcej? Znaczy, jak gdyby ten jeden odcinek wyróżnia się na tle innych, bo jest po a, prostu okay. świetnie zrobiony, a Aha. reszta cały czas jednak jest w takim miejskim, yy, miejskim tym, tym w Chinatown umieszczonym yy, sytuacją. Nie? No Oczywiście okay. tam w tle z, z czasem, im dalej w las pojawiają się, wy, wypływają problemy tamtych czasów, nie? czyli na przykład to, że przez to, że sprowadzani są Chińczycy, to... Amerykanie nie mają co do gara włożyć, no bo uh -huh. taniej jest wynająć dwóch Chińczyków niż jednego Amerykanina do roboty. I uh -huh. to gdzieś tam w tle rezonuje jako jakieś takie moralne przesłanie, ale tak jak mówię, no to, to nie, nie o tym jest ten serial, nie? Aha, uh -huh. no tak, tak. To z moich niekonwencjonalnych pytań jeszcze zapytam. To jest taki serial, który raczej oglądasz odcinek z odcinkiem, czy tak jeden i masz dość na chwilę i tak wracasz do kolejnego? Wiesz co, ja starałem się go tak co najmniej jeden odcinek naraz, to, ale to raczej z tego, że chciałem jak najdłużej delektować się tą choreografią walki, charyzmą głównego bohatera i, i, i, tym, i tym, co się tam działo, nie? Okay, Myślę, nice. że spokojnie z nastawieniem, że chcesz to skończyć, to, to jesteś w stanie tu wyknąć jednego dnia, bo. Mimo wszystko to tam gdzieś wciąga, nie wiesz, to jest serial z zeszłego roku, więc każdy odcinek kończy się jakimś cliffhangerem, każdy tam wątek jest niedopowiedziany, zawsze nigdy nie jest do końca wyjaśniony, żeby zobaczyć, a może z, za 40 minut się okaże, czy ten koleś tam, nie wiem, stracił tą rękę, czy jej nie stracił. A odcinki godzinne, czy pół półgodzinne? Standardowe, 40-minutowe, 45, 45 minut takie. 10 odcinków na sezon, właśnie na HBO emitowany jest drugi sezon, co tydzień jeden odcinek jest wrzucany, więc nawet jak zaczniesz teraz, to, to spokojnie skończy się drugi sezon, zostaniesz wrzucony na HBO, żeby, żeby go też obejrzeć. Nice. To jeszcze dopowiadając, co zostało niedopowiedziane, rok 1878. O, okej. Okay. Końcówka XIX wieku. No dobra. To, ej, to brzmi tak fajnie w sumie i jak się fajnie biją po ryjach, to też jest nie, zawsze plus. No obe, obejdź sobie po prostu trailer, nie? Uh -huh, uh -huh. No jak już jesteśmy przy wschodnich serialach, to salem widzę, że tutaj na liście masz Akirę. Tak. E, tym Dajmy głos do studia. Tak, Zdarzyło mi się ostatnio obejrzeć znowu, bo szczerze mówiąc nie pamiętałem w ogóle już o co chodzi i tak przy okazji obejrzałem film Akiry, który nawiasem mówiąc warto wspomnieć manga Akiry i film Akiry to są trochę różne twory w tym sensie, że manga jest dużo dłuższa i jakby wiadomo, że tam ma pewne wątki bardziej rozwinięte na początku, ale ogólnie to um, Film Akiry to się kończy gdzieś tam przy czwartym tomie z dwudziestu Akiry, coś takiego. Bo ma po prostu zrobione taki swoje zakończenie, które coś tam znaczy. I, e, ten. W każdym razie, e, i tak na, dla dzisiejszego. Dla dzisiejszego oglądającego, czy warto? Warto. Jest, jest nadal bardzo fajna animacja, taka naprawdę widać, że zostało włożone w nią dużo pieniędzy. Historia jest całkiem angażująca, nie jest jakaś specjalnie trudna, czy. Czy jak to inaczej nazwać? Nie, nie jest taka prze, przeintelektualizowana. Jest raczej prosta. Tam są prości bohaterowie, którzy tam mają konkretne rzeczy. A o co chodzi w Akirze, tak w skrócie, żeby powiedzieć, no to jest tam, o ile ja dobrze pamiętam, chyba 15 lat temu, czy coś takiego, w Tokio był wybuch spowodowany jakimiś tam eksperymentami wojskowymi i przez to teraz na ruinach tego starego Tokio powstaje Neo Tokio, w którym mamy taką bardzo cyberpunkową, więc bardzo na czasie sytuację polityczną, to znaczy są gangi motocyklowe, które napewno się na ulicach i ogólnie jest brudno, ubogo, wszystkim i tak dalej i tak dalej. I w jakby Dlatego się. No? To do, dobrze pamiętam, że akcja AKI dzieje się w 2020, nie? Tak, tak. Jeśli dobrze pamiętam. Czy nawet nie 19 może? Jakoś tak, ale tak, w aktualnych czasach. No, oczywiście to jest z perspektywy tam lat 80. 5 lat chyba, czy coś takiego. No. W każdym razie. Do tego okazuje się, że jakimś cudem jakimś wojskowym naukowcom udaje się u niektórych dzieci, bo eksperymentują na dzieciach oczywiście, bo jakże inaczej, wyzwolić takie esperowe moce, tam poruszanie przedmiotami na odległość, w, jak się mówi, takie sztuczki w stylu iluzji, strzelanie, nie wiem... Błyskawicą z palca, cokolwiek. Nie? Tego typu rzeczy. I no jakby nie chcę opowiadać plotu, no ale główni bohaterowie w jakiś sposób zostają w to zamieszani. Um, I e, głównych bohaterów jest dwóch. E, jest e, re, Tetsuo i. E, Tetsuo i. A, i Kaneda. E, i, Um, oni obaj są członkami gangu motocyklowego. Znają się mhm. od dawna. E, I ten e, Tetsuo ma e, wypadek z udziałem e, takiego dziecka, które jest esperem. No i jakby dalej opowiadać. Mhm, nie wiem. A um, czy ja no. pamiętam Akira? To jest z mhm. tego samego sortu, co, co Alita czy Neon Genesis Evangelion. W sensie mhm. to były takie stare. Anime, czy tam stare mangie, o których wszyscy opowiadali, ale jak gdyby nikomu nigdy się nie chciało ich czytać czy oglądać. Hmm. No to jest śmieszne, bo mm, to jest. Hmm, no mówiłeś, że jest jak Ewangelion albo jak. Um, Alita. Alita. No to nie wiem, mi się wydaje, że. No tak, może z, z takich młodszych ludzi to nie, ale na przykład Alita czy Ewangeliona, to mi się wydaje, że. Dużo ludzi z nami, mimo no wszystko. No, mówię, ja, przynajmniej ja się tak zawsze uh -huh. słyszałem o, ty o tych serialach, o, o, o tych seriach, ale jakoś tak, nie wiem, może to ta estetyka lat 80., te takie niezbyt uh -huh. przyjemne dla oka e obrazki, ale zawsze mnie to jakoś odrzucało w, w, w tych produkcjach. A, no, A powiedz, czy, no. czy seria, czy ten film się zestarzał po, po tylu latach? Bo jakby nie było to. Tak, w sensie, no widzisz, że stylistyka jest taka właśnie lata 90, ale jako, jeśli chodzi o taką ogólną jakość, to powiedziałbym, że nie, że nadal animacja jest super, jest naprawdę fajna. Designy nie są najgorsze, są takie trochę retrofuturystyczne, więc jeśli o tym można myśleć, to one mogą wydawać się trochę kiczowe albo jakieś takie... Śmieszne teraz może, ale to tak lekko i tylko jeśli jesteś na to przewrażliwiony. Mhm. Ogólnie bym powiedział, że teraz w dzisiejszych czasach spokojnie możesz obejrzeć. A, jedna różnica to jest to, że fabuła jest trochę prowadzona w taki wolniejszy sposób. No nie? nie ma tego, te, tego takiego schematu filmów akcji, tylko bardziej jest um, taka narastająca. Akira mhm. ma mieć niedługo jeszcze nowe wydanie, nie? Jeszcze nowe? To, to nawet nie wiem. <grym> no, tajka YTT ma kręcić Titi. film autorski, nie? O! Tak. Tylko ciekawe na kiedy... podstawie, które, które jak? Nie wiem, kiedyś była mowa, że to będzie maj 21, ale nie wiem, z kiedy są te informacje, czy one były Nie w... no, aktualnie czy... film web pokazuje 2021, aczkolwiek YTT, z tego co wiem, chyba aktualnie jest wciągnięty w, w nowego Tora. No tak, i chyba w 21 miał wyjść nowy Thor, ten Thor Love and Thunder, mhm. więc no. Ale nie, nie. Film web pokazuje, że Akira jest przed Torem, więc może faktycznie coś się kręci. Może. Aczkolwiek tak jak wspomniałeś Alite, to w sumie gdyby zrobili taki półanimowany film, Właśnie, za Kiry to by być fajny, taki właśnie w stylu Alita. No, no znaczy, nie wiem, jak, nie wiem jak materiał fabularny, bo, bo tak jak to pisałem ostatnio, jak oglądałem Alitę, to bardzo mi się podobał wizualnie. Mhm. problemem było bardziej y, przepisanie scenariusza. Nie wiem, mówię mhm. też, nie, nie, nie znam oryginalnego scenariusza Ality, więc nie wiem, czy tam były mhm. duże zmiany, czy on faktycznie był tak naiwny, że, że po prostu nie nadaje się na współczesne kino, bo po a, prostu... A o czym mówisz dokładnie? Chodzi ci na przykład o tym, e, e, że... Że po prostu jakbyś miał bingo takiego typowego młodzieżowego kina akcji, mhm. jak, nie wiem, tam y, Niezgodna, czy, czy Hunger Games, czy... O. Nie wiem, ostatnio oglądaliśmy Mortal Engi Engines, etc., etc. Jakbyś wziął takie bingo i oglądał Alitę, to byś spokojnie był w stanie zakreślić 3-4 kwadratów, nie? A, no to tak, ale właśnie Alita to jest stara manga, nie? więc ona będzie miała dużo tych takich klasycznych tropów, które były potem dużo powielane. Więc wydaje mi się, że to jest akurat mm -hmm. kwestia. Bo jeśli tak jak ja kojarzę to mniej więcej ona była, miała pominięte dużo, wiadomo, ale ogólnie to się w miarę zgadzało. Tam mhm. te śmierci czy postacie, które się pojawiały, to, to było takie, takie spoko w miarę. Mhm. W sensie w spoko, spoko, w sensie odwzorowane z oryginału. No. Ale graf tak jak mówisz graficznie, no to spoko. E, e, wiem, e, jeśli mówisz, że to było takie bardzo, e, że Alita była taka bardzo typowa, to Akira nie. Ale Akira byłby strasznie takie filozoficzne mambo jumbo. Mhm. No ogólnie cyberpunk japoński jest filozoficznym mambo jumbo. To prawda, ale mam wrażenie, tak jak no, Ewangelion też jest mambo jumbo strasznie. I Ghost in the Shell jest Mambo Jumbo. O, Ghost in the Shell, tak. Ale mam wrażenie, że Ghost in the Shell jest mniej trochę, bo jakby masz tam trochę takie bardziej ludzkie zakończenie, że o, to się stało, a Mambo Jumbo to się dzieje bardziej w głowach e, hmm. postaci, no nie? A wyfany, No chyba, jest, że mówimy że... O, o, o tym najnowszej ekranizacji, nie? No to tam jest znowu aktorskiej? Mm -hmm, z nie, nie widziałem jej. Też, Też wizual, wizualnie była przyjemna. Tak, bardzo. Problemem chyba właśnie jest to, że ciężko jest przeszczepić, kiedyś widziałem taki felieton, który mówił, że ciężko jest przeszczepić jak gdyby to, co jest w Japonii na rynek amerykański, dlatego że masz in kompletnie inne tropy, nie? Koleś to tłumaczył na, przy na przykładzie Death Note że jak gdyby popularny dzieciak w Japonii równocześnie jest dzieciakiem, który się dobrze uczy. Tak. a w Ameryce trop jest taki, że popularny dzieciak musi być głąbem i grać w futbol i pojawiają się po prostu takie zgrzyty na samym poziomie kulturowym przez to potem ciężko jest przepisać materiał źródłowy, żeby miał dużo sensu, nie? To prawda, to prawda. Gdzie, wiesz, gdzie Light z, z Defnota yy, mógł całe dnie siedzieć i zakuwać żeby być najlepszym, wiesz, mieć najwyższe oceny, a jednocześnie być tam królem towarzystwa i, i wiesz, mieć mnóstwo fanek, fanów A, tak. i, i być na, najbardziej ziomelskim typem w klasie, tak yy, jakbyś chciał to przestrzepić na Amerykę, to, to po prostu będzie wyglądało sztucznie, bo w Ameryce przyjęte jest, że jak ktoś ma dobre oceny, to raczej jest nielubiany, nie? Tak, tak. Co jest trochę głupim tropem, ale no cóż. Nie no, rozumiem, rozumiem, Ha. Mm. Nie, zastanawiam się, czy, czy, czy kojarzę z jakiegoś filmu postać, która była mądra i lubiana, taka ogólnie lubiana, ale chyba nie, w sensie z amerykańskiego filmu. Mm. Bo w sumie nawet jak się zastanowisz, to ci superbohaterowie, którzy są tymi mądrymi, raczej nie są tymi lubianymi. Faktycznie, w sensie takim przez postacie w filmach nie są No tak, wiary, no nie? zazwyczaj, wiesz, zwróć uwagę, Słucham. że najbardziej... Tony Stark najbardziej... był mądry. Hmm? Tony Stark był mądry. Tak, ale nie A. lubił się z postaciami w filmach. W sensie wszyscy uważali go za dupka. Ale był popularny. Tak, A, ale tutaj wiesz... Był popularny, ale z powodu... Ale wciąż, wciąż mówi. tak chyba wydaje mi się, że bardziej popularny był Kapitan Ameryka wśród amerykańskiej mhm. społeczności i uniwersum filmowego. No, no, tak. no chyba tak, tak. No. Huh. Wiesz, no... X-menowy bestia też raczej nie jest najpopularniejszym X-menem, nie? prawda, jest raczej mało. Najpopularniejszy jest oczywiście Wolverine, bo rozwala wszystko i jest... Tak, jest takim edgy gościem, który tak. potrafi. Okay. Ale zeszliśmy trochę z tematu. A, dobra, w każdym razie, jeśli ktoś by się zastanawiał, czy warto obejrzeć Akire, moim zdaniem warto, jest w niej trochę bambo-dżambo, ale ogólnie, na przykład jeśli się lubi animację, jest super. No ogólnie bym polecił, no bo jest, jest, jest przyjemna i to jest film. Można obejrzeć tak jakby mhm. całość, ona jest zamknięta, tak jak wspominałem, inna niż manga, ale, ale jest zamkniętą historią, więc jeśli lubi się, ja na przykład lubię zamknięte rzeczy, to... To jest spoko, żeby, żeby obejrzeć tak na raz. No, okay. a, a skoro jesteśmy przy um, anime, to... David, yy, widzę, że masz anime na liście do mówienia o rzeczach. yup mamy Netflixowe anime, które nazywa się Great Pretender. Mhm. E tak, jest to anime mówiące o oszustach. Uh -huh. e, na początku, jak z, e, chciałem obejrzeć, to myślałem, że to będzie trochę bardziej w stylu Bakano, takich popularniejszych. Potem wyszło, że też ma, e, jest jednym z tych anime, gdzie bawią się konwencją zwariowania i takimi tropami w stylu Ocean's Eleven, czyli tłumaczenia ci na koniec co się działo po kolei. Uh -huh. e, Samo anime składa się z trzech arków, i to są faktycznie arki nazwane nawet w tytułach kolejnych odcinków. To jest tam Case 1, 2 yy, mm -hmm. i 3. Yy, każdy jest zamkniętą historią, więc można to nawet oglądać od któregoś odcinka i nie powinno się zgubić. Poza tym, że powiedzmy już jedna z postaci będzie bardziej wiedziała, że inni, nie wiem, traktują ją w taki, a nie inny sposób. Yy, no i jest to anime o oszustach. Yy, głównym bohaterem jest japoński oszust który zostaje wystrychnięty przez jeszcze lepszego, europejskiego oszusta i w ten sposób zaczynają współpracę, bo zakładem było to, że jeden będzie pracował dla drugiego. Aha. Cóż, jest to anime bardzo zwariowane i takie właśnie humorystyczne, pokazane w zasadzie właśnie, że wszystkie te sprawy można związać, bardzo właśnie jak Ocean's Eleven, tak, czyli poprzez różne gagi Aha. w zasadzie, Kolejno y, wykonywane? Mm. Czy to, strych... mhm. to jest taki typowy kon, mówi, że, że jak gdyby masz przekręt i y, później tłumaczenie? E, w sumie tak, tak. Jest w zasadzie I, konstrukcja, która mówi właściwie. Mhm. Jest, jest taka konstrukcja, że właśnie pokazują ci najpierw cały schemat, czyli co jest jakby tym celem, co znaczy mhm. kto jest tym złym, dlaczego i tak dalej potem jakieś przygotowania, potem w zasadzie gościu, który myśli, że wygrywa, nagle przegrywa i jest tłumaczenie w sumie po kolei dlaczego. Mm -hmm, mm -hmm. Ale powiedz, jest coś takiego, że jak gdyby y, cały przekręt dzieje się w tle i potem jak gdyby dochodzisz do tego, czy jesteś w stanie śledzić to, jak był robiony przekręt i dlaczego. A na przykład y, z takich... Się, ta, się, się składa, że bardzo lubię filmy z przekrętem Heist Movies i na przykład y, Wabang byłeś w stanie śledzić całą tą intrygę i jeżeli wystarczająco uważnie obserwowałeś to, co się dzieje na ekranie, to zakończenie ci nie zaskoczyło, nie? W przypadku Ocean Eleven było zupełnie odwrotnie, bo tam jak gdyby widz był wprowadzany w okay, był częścią hmm. przekrętu, nie? Tu bym powiedział szczerze mówiąc, że tak 50-50, nie? Są te trzy sprawy i w jednych jest to bardziej klarowne, w innych bardziej w zasadzie jest to dobrze nakręcone w ten sposób, że faktycznie tam, gdzie coś jest, e, byłoby bardzo proste, gdybyś leciał za fabułą i nie byłoby tak wciągające, to, mhm. to jest trochę to ukryte i pokazane na koniec. Mm. Moim zdaniem na, najlepszym z tych case'ów był e, ostatni, trzeci. Aha. By, był faktycznie ciekawie zrobiony i pokazany w zasadzie, że tam był już potrójny po przekręt, tak? bo oni przekręcali kogoś dlatego, że przekręcił ich wcześniej, bo oni próbowali jego przekręcić. Okay. Mhm więc faktycznie ta pętla się fajnie rozwijała i, i na koniec dobrze zamknęła. Więc tak, poza tym jest faktycznie te postacie są w pewien sposób ciekawe. Jest pokazany rozwój między nimi, jakiś rozwój tych relacji. Główny bohater, no, no może nie właśnie głównego bohatera, bardziej właśnie osób pobocznych i, i fajne wkręcenie w jedną z intryg tych przekrętowych tego, że Ktoś znał kogoś kiedyś i ta cała historia, dlaczego go znał jest naprawdę super wciągająca i pokazuje właśnie ten happy end końcowy, który się zdarzył. Mm -hmm. więc, więc moim zdaniem warto obejrzeć. Drugi arc był taki trochę toporny, ale trzeci polecam jak najbardziej, i pierwszy jest bardzo fajny, że w ogóle poczuć o co nam chodzi. I też to był taki fajny początek pod tym względem, że też zaczynało się wszystko w Japonii i, i, i zaczynali w zasadzie... Jak to wyglądało w oryginale? Że, że, że, że to był właśnie język podstawowy, czy jak się oglądało angielską wersję, to właśnie gadają po angielsku, gadają, gadają i w każdej wersji językowej jest tak, że jak docierają potem do Los Angeles, w którym się toczy w zasadzie ten pierwszy case, to, to jest taka tablica, od teraz gadają po angielsku, nie? I, ktoś, i tam jeden bohater drugi, drugie dlaczego tak dziwnie mówisz? Też masz taki dziwny akcent. Okej, okay. a jeszcze a pozwól, że zapytam, bo to są heist movies, można powiedzieć na te takie bardziej wymyślne i te bardziej takie powiedzmy nienaukowe, ale takie bardziej techniczne, czy to jest bardziej takie wymyślne jak, nie wiem, jak o, Skarb Narodów, czy to jest bardziej takie techniczne, przemyślane? Bardziej bym powiedział techniczne. Okej. Okay. Że bardziej pokazywanie jednemu oszustowi, że są oszuści, którzy mają w... jeszcze głębsze warstwy pomysłów, nie? jakby kolejne warstwy tego planu, do których on niekoniecznie jest wdrożony i przez to myśli, że wszystko się sypie, a w sumie oni mają na to też jakiś pomysł. Mhm. Bardziej w ten sposób. Także moim zdaniem polecam, mówię. No, nawet jeśli wam się nie spodoba, to możecie obejrzeć pierwszy ark, trzeba chyba cztery odcinki. Mm -hmm. Mm -hmm. minutowe, więc to jest na no, długości krótkiego filmu. No tak, to brzmi sensowo. No ja, tak jak powiedziałem, ja bardzo lubię Heist Movies, więc rzucę okiem na pewno, przynajmniej zobaczę, czy to dla mnie, czy estetyka anime mnie nie odrzuci. Jest na ja Netflixie, to jest duża zaleta. Ja Powiedz, to jest typowo... E, ciekawostką typowo... jest jeszcze tak, to jest typowo Netflixowe, to jest oryginalne dzieło, więc to nie jest na podstawie ani mangi, ani Czyli jest, jest robione w tym takim gównianym anime 3D, czy, czy jest rysowane? Nie, nie, nie, jest, jest rysowane. Jest rysowane i ma taki fajny, powiedziałbym, jazz, jazzowy klimacik. Opening jest typowo jazzowy i bardzo fajną ciekawostką jest ending, w którym piosenką jest Great Pretender Freddiego Mercurego. A, nice. Więc, więc nawet fajnie nie, nie skipowało się endingu. Co mówię, no po, polecam spróbować. E, na pewno nie jest to jeden z tych hejs właśnie, w których jesteśmy e, zachwyceni samym pomysłem w ten sposób, a, ale na pewno nie jest taki odrzut w stylu, że każdy by to przewidział. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czy znaczy ja ogólnie, jeśli ktoś lubi heist movie, to będę polecał zawsze polski Wabank. No tak, tak. Jest świetnym e, przykładem. Swoją drogą teraz doczytałem, że Great Pretender ma mangę, ale to nie jest. To nie jest tak, że ten, że anime jest adaptacją mangi, tylko manga wyszła po anime i nie jest tu napisane, czy jest innego, inną historią czy cokolwiek, ale wyszła po. czyli tak jakby Aha. zrobili mangizację anime? Ale może to jest inna historia? Nie, jest, nie jestem pewien. Ale czy zdarza jest, jest się. Z Kayonem no. też tak są było, że stworzyli po... Wiesz co, aż zajrzę. Zapiszę sobie i, i nawet postaram się ten może przynajmniej przekazać gdzieś na boku, czy to faktycznie Użyczymy. się zgrywa jedno z drugim. Aha. Nice. No, w sumie ciekawe. What's the next? A powiedz, jak ogólnie... Rozumiem, że w wszystkich trzech skokach biorą udział te same postaci, tak? To jest po prostu grupa złodziejów, czy to jest tak, że każda z nich jest osobną historią, całkowicie osobną? E, nie, nie, nie. Grupa złodziei jest w zasadzie ta sama, jest główny bohater w zasadzie, nie chce z nimi pracować i każdy początek kolejnego case'a to jest, że go wrabiają, żeby jednak był na miejscu. Co też jest takim fa fajnym początkiem gagowym. Nice. To brzmi dobrze. Aha. To jak już jesteśmy przy oszustwach Aha. i rzeczach, przy których nie warto oszukiwać, Aha. to <laughs> <laughs> bardzo I nie lubię. Bardzo y, nie lubię, kiedy ktoś oszukuje w planszówkach. W tym. Aha. Jak mówiłem, ja dzisiaj będę monotematyczny bo w zeszłym miesiącu przyszły do mnie aż dwie planszówki, które polegają na tym, że się walczy, więc na szybko powiem o obu. Pierwszą na pewno wiedzieliście jak mega narzekałem na jej gabaryty, mianowicie jest to kickstarterowa gra Super Fantasy Brawl. Jest to gra typu bijącego się, mianowicie tworzy się jest to taki trochę taka arena, trochę trochę nie wiem, przypomina trochę Overwatcha, trochę, trochę przypomina jakieś takie skirmisze typu Warhammer, mianowicie każdy z graczy wybiera sobie z puli 12 zawodników w trzech swoich czempionów, następnie szybkie składanie deka, no i czempioni wybiegają na arenę i się tłuczą. Co fajne, w tej grze nie ma praktycznie żadnej losowości. Wszystko, co, co osiągasz, to osiągasz tylko swoimi umiejętnościami i tym, jak dobrze oponowałeś talię swoich bohaterów i tym, jak strategicznie podszedłeś do tematu, Aha. dlatego że gra się do pięciu punktów. Punkty się zdobywa za klasycznie za fragi, ale można też zdobyć za specjalne zdolności, znaczy za specjalne warunki na planszy na początku twojej tury. E, mianowicie masz taki e, Game gamescore na jednej stronie planszy, który pokazuje ci jakie warunki punktują w danej turze I na przykład e, wszyscy twoi zawodnicy będą przylegać do e, jak gdyby posągów, takich elementów na planszy, to zgarniasz na przykład dwa punkty. W następnej turze jeżeli wszyscy twoi zawodnicy będą stali na pułapkach, albo przynajmniej dwóch z nich będzie stało na Polach pułapek, dostają punkty i tak dalej, i tak dalej. Aha. Hmm, więc oprócz tego, że musisz kontrolować przeciwnika i w jakiś sposób kontrolować to, co on robi na swoim polu, to musisz też właśnie spełniać te wymagania e, zwycięstwa. Aha. A to są takie hmm. dodatkowe punkty tak jakby, tak? Tak, to są. za Zabicie za tam przeciwników dostajesz punkty i za to też tak. dostajesz punkty. Tak, to są tak to same. Okay. A powiedz mi, bo mówisz, że nie ma w tym losowości, ale są karty. Czy karty są tylko jako przypominajki w takim razie? Eee, nie, nie, nie. Masz jak gdyby, masz dek złożony z bodajże 21 kart. Aha. Po 7 kart na, na postać. Aha. Gra polega na tym, że na początku swojej tury dobierasz zawsze 5 kart. Eee, możesz wykonać 3 ruchy. Hmm, możesz zagrać 3 z nich lub jeżeli żadna ci nie pasuje, możesz wykorzystać swoje, jak gdyby, punkty many na wykonanie takich basicowych akcji, jak, nie wiem, tam podejście o dwa pola, zatrzymanie karty na później, na następną rundę, albo co tam było? Był atak, też za taki basicowy za jeden, i tak dalej, i tak dalej. Pod koniec swojej tury wyrzucasz wszystkie karty, które ci zostały na ręce, no i dobierasz nowe pięć na początku, nie? Mhm. Jak gdyby nie ma, nie ma tam żadnych kości, nie ma tam żadnych wyliczania ruchów, wszystko jest zawsze z góry wiadome, że postać może się poruszyć o dwa pola, chyba, że akurat karta, mówi, którą zagrasz, mówi inaczej, nie? Okay, tak. Ile mniej więcej trwa rozgrywka? Pudełkowo jest napisane około 60 minut. Mhm. I jest to y, gra, której raczej nie polecam, ze względu na gabaryty. Mm -hmm. Aczkolwiek jak kiedyś wpadniecie, to chętnie wam ją pokażę, żebyśmy sobie zagrali mini-turniejek może. I y, to jest jedna gra, którą chciałem wam przedstawić. Druga, która też jest bijatyką, to gra, która już jest wydana. Można ją kupić w każdym porządnym sklepie, a tak naprawdę nie, bo jej ilość w Europie jest limitowana ze względu na to, że jest tylko wypuszczona na, na rynek amerykański. Gra nazywa się Unmatched Aha. i jest, jak się dowiedziałem, jest palpową interpretacją gry, która została wydana jako promos do Mrocznego Widma. Aha. Czyli przy, przy Mrocznym Widmie albo przy ataku klonów powstała gra, która była Aha. tylko takim promosem do filmu, takim szybkim zrobieniem hajsu, ale i mechanika okazała się tak dobra, że i twórcy przerobili ją na palpową wersję. Mhm. Tutaj e, gra jest jak najbardziej już e, dużo bardziej losowa. Jest easy to learn, hard to master. Mianowicie e, w zawsze w zestawie są dwie lub cztery postaci, bo jak gdyby jest kilka sezonów już tej gry. E, gracz wybiera sobie jedną postać, dostaje deck kart predefiniowany dla niej. Każda postać różni się mechaniką, więc jak najbardziej znajomość postaci tutaj ma znaczenie. I na przykład w wersji, którą ja mam, czyli w sezonie trzecim, nazwanym Cobble and Fog, do wyboru są postacie z wiktoriańskiej palpy, czyli wybierać możemy między hrabiem Drakulą, Sherlockiem Holmesem, Doktorem Jekyll'em albo niewidzialnym człowiekiem. Każdy z nich każdy z nich gra się inaczej, na przykład Sherlock Holmes yy, ze względu na swoją super dedukcję pozwala likwidować przeciwnikowi karty na ręce, Aha. a z drugiej strony hrabia Dracula zresztą tego, że z wampirem potrafi się leczyć w trakcie walki zadając obrażenia. W sensie takie obrażenia jakie on zadaje przeciwnikowi, za takie się leczy. Nie? No tak, tak. Mam pytanie, bo tutaj patrzę sobie na te rzeczy. Masz figurki do tych postaci? Yy, tak. Jak, jak wygląda figurka niewidzialnego człowieka? E, figurka niewidzialnego człowieka jest, czekaj, może ją znajdę tutaj na szybko w internecie, jak nie po spotkaniu, zrobić ci foto. E, nie, ogólnie jest po prostu płaszcz, uh -huh. którego kołnierz styka się z fedorą. A, okej, okay, dobra. Jak gdyby jest postać, która ma ręce w kieszeni, w uh -huh. płaszczu, no i jak gdyby jej kołnierz jest e, zaczepiony o końcówkę fedory, więc ona tak jakby wisi w powietrzu. Tak, tak, rozumiem, rozumiem. Ok. A, a w sumie ciekawe. No. Unmatched, tak jak mówiłem, ja mam jak gdyby podstawkę trzeciego sezonu. W okay. sezonie drugim był Robin Hood i Bigfoot, Wielka Stopa. Uh -huh. A w sezonie pierwszym był Król Artur, Alicja z Krainy Czarów, Sindbad, Żeglarz i Meduza z mitologii greckiej. Uh -huh. Jak gdyby są też takie już te temowane, czyli niepalpowe. Za uh -huh. które już kupione na licencji. Między innymi jest mini dodatek, który wprowadza brusali. A tak, właśnie widziałem jakiś obraz. E, masz e, mini podstawkę, która wprowadza postaci z Jurassic Park. Mianowicie uh -huh. z jednej strony masz e, łowce dinozaurów, a z drugiej masz, możesz grać trzema raptorami. Uh -huh. Uh -huh. No i teraz e, niedawno został wydany wyzdana podstawka tematycznie związana z serialem Buffy po wampirów, więc jak gdyby. Nic ciekawego. Tak, tak. Aczkolwiek, jeżeli będziesz miał okazję rzucić okiem na którąkolwiek z tych takich palpowych podstawek, to, to polecam, bo, bo ja każda. z tych pierwszą. Czyli Meduzę, Elvada, mm -hmm. Alicję mm -hmm. i Król Artura. Tak. Okay, Ogólnie... a ty możesz tak pokrótce powiedzieć, na czym to polega? Bo tak... yy, dobra, masz karty na ręce. Karty dzielą się na yy. karty czterech rodzajów, czyli atak obrona, atak, obrona, czyli w sensie masz jedne, które służą do ataku, drugie do obrony, jedne do wykorzystania w ten lub inny sposób. I masz karty tak zwane yy. schem, yy, jakieś tam zdolności. No i chodzi o to, żeby yy. po prostu zbić przeciwnikowi yy, punkty życia do zera. Każda postać ma Aha. inne punkty, Każda postacie dzielą się na takie bijące mele i bijące w range'u. Eee, dlatego masz ty pola na planszy Tak Tak. można okay. Tak, e, plansza jest e, zrobiona z pól, które mają różne kolory. Mhm. E, w mele jest normalnie, jeżeli po prostu jesteś na polu obok, to możesz bić. Mhm. W przypadku range'a y, możesz trafić przeciwnika, jeżeli jest na tym samym kolorze pola, co, co twój ludzi. A, okej. Spoko, ale to mi w sumie ciekawie. A jak długo się w tą gra z kolei? To spokojnie 20-30 minut max. Ta, oh. ta, gra, ta gra jest znacznie szybsza, tutaj nie musisz kontrolować wielu rzeczy, tu po prostu możesz nawet jeżeli wiesz, co robisz, to możesz lecieć na pałę i po prostu... Okay. Na pewno oprócz tego, oprócz tego, że jest mechanika taka, że każda talia różni się jakimiś swoimi zdolnościami, jest też to, że oprócz postaci, które mają różne punkty życia, są też przydupasi każdej postaci. Każda postać ma jakiegoś przydupasa, który też może pomóc Aha, widzę, widzę. Danej, danej postaci, nie? W przypadku na przykład e, Króla Artura jest to Merlin, który, którego karty w deku rzucają bardzo silne zaklęcia. W przypadku Sherlocka Holmesa jest to na przykład e, Watson. Ale, na, ale już w przypadku Draculi są to e, po prostu jakieś podwampiry, które giną od samego patrzenia na nie. No tak. Hmm. Nie, ale to brzmi całkiem ciekawie w sumie. No problemem niestety tej gry jest ciężka jej dostępność na rynku polskim. Pojawiają się po kilka, dosłownie kilka sztuk w sklepach i, i znikają praktycznie w momencie, w którym się pojawiają. Mhm. Więc trzeba. No, ale to teraz jest ogólnie chyba ciężka dostępność z, z... różnymi rzeczami. Aczkolwiek mówię, no ta gra nie jest w ogóle wydawana na rynek y, europejski, więc sklepy y, są wrzucane na dosyć wysokie cło, jak próbują ją ściągnąć z Ameryki, więc ściągają po prostu po tyle paczek, żeby nie przekroczyć progu y, podatkowego, nie? Tak, tak. Nie no, ale spoko, Ale to fajne. Jak gdzieś hmm. będę miał okazję, to sobie spróbuję. Ta gra na pewno jest y, dużo bardziej easy to learn. Mm -hmm. y, aczkolwiek jak grasz nią, jak będziesz w nią grał wystarczająco długo, to, to jesteś w stanie faktycznie dojść do mastera i y, nauczyć się grać konkretnym, konkretnym typem postaci. Tak, że jesteś niepokonany, nie? Hmm. Ogólnie z tego co wiem, bardzo niezalecane jest ta druga podstawka, czyli Robin Hood kontra Wielka Stopa. Tam Aha. podobno są duże problemy z balansem. A i... no tak ja bym się spodziewał, że pewnie ta pierwsza jest taka w miarę naj, najlepsza dla kogoś, kto jest początkujący. Tak. Aczkolwiek postaci można łączyć, nie? Czyli mając Ach, tak, dwie, tak. dwie podstawki, nie ma problemu w tym, żeby, nie wiem, Sherlock Holmes zmierzył się z Alicją z krainy wczarów. Albo z Li. I. Z Brusemli Lee brzmi fajnie. Szkoda, że nie masz tej wersji z Brusemli, Lee, to byś mógł o ład, o ładniejszy Segway zrobić. <grybuj> <grybuj> no. E, no dobra, tam e, Bruce Lee wiadomo, ale też Alicja akcja Czarów, czy jakaś Gorgona, czy wampiry. Horror. A kto dzisiaj będzie mówił o horrorze? A ja. Tak. I see what you did here and I like it. <laughs> Zastanawiasz się u to i do mnie czy do siebie samego Salem, Nie, ale do za zacznę, do zacznę ode mnie. Dobra. E, otóż Polska stworzyła horror na miarę naszych możliwości. Aha wypuściła go na Netflixie. Jest to W lesie dziś nie zaśnie nikt. E, cóż, w wielkim skrócie m, nie, nie polecam. O, <laughs> jak ktoś mnie pyta, czy obejrzeć, to nie jest tak, że mówię, że, że nie. A, a z drugiej strony ciężko mi to polecić, bo faktycznie, jeśli ktoś ma ochotę i, i się zastanawia, czy obejrzeć, i ma wolną chwilę, to tak, jak najbardziej. Nie jest to przykład horroru amerykańskiego, moim zdaniem. Nie jest to coś w stylu ani piły, czyli krwawych w zasadzie kolejnych zagadek, ani... Znaczy najbliżej może temu jest do trochę w trochę. sposób. Taki found footage? Trochę tak, chociaż jest to trochę związane z grą aktorską, ale tak to wygląda. Jezus. Znaczy, tam no. chyba bliżej temu jest do tych wszystkich takich teen slasherów, nie? Typu Wzgórza Mają Oczy, czy a, co tam jeszcze było, Droga Weź... Bez Powrotu. E, tak ja, ja, bym naj... ja bym powiedział, że najbliżej jest temu do... Hmm. Szcz... Może to będzie na wyrost, co powiem, ale do spojrzenia na Lovecrafta przez pryzmat dzisiejszych czasów. Może w ten sposób. Ty byś, ty byś tylko o Lovecraftie mówił. Ja wiem, no jestem trochę spaczony, ale na pewno fabuła, samo zawiązanie tego, skąd pochodzi zło, czym jest zło i, i, i o co chodzi, jest bardzo Lovecraftowe i ludzie nawet, jak patrzyłem gdzieś tam na jakieś komentarze i uwagi, to mówią, że hmm, gdy zrobić sam fabułę z tego, czym jest to zło, to może byłoby lepiej. E. O co chodzi w ogóle można najpierw rozwiązanie fabuły. E. Jak się robi horrory w obecnych czasach? No, po pierwsze, ciężko z powodu komórek. Więc fabuła zaczyna się od tego, że poznajemy obóz adrenalina dla dzieci i młodzieży uzależnionych od telekomunikacji i internetu. Okej. Okay. Więc na dzień to dobry. To jest zapytanie. Przepraszam, że ci wejdę słowo, ale to jest ogólnie bardzo duży problem, na przykład, w produkcjach Netflixa, że tam e, nie pokazuje się tego, że współczesne czasy, a bohaterowie nie, ko nie korzystają w ogóle ze współczesnej technologii, nie? Nie, no to zawiązanie było, moim zdaniem, bardzo... No ważne. tak, jak gdyby tak no, mówię, dobre. że jest to problem tam w, w, w innych produkcjach, nie? Nie, jest fajnie, że jest wyjaśnione w jakiś sposób. To jest na plus, na pewno. Tak. E, w, je, je, chyba, jak to w takich horrorach bywa, to w zasadzie wszystkie inne kwestie są... Albo pomijane, albo zrobione właśnie, pokazane humorystycznie. Mhm. Czyli oczywiście dowódca, jakbyś tam nie wiem kierownik tej całej wycieczki to taki sepleniący gościół, który wygląda jak przerośnięty harcerz. Mhm. Na, na początku No, coś takiego. No, tak, taką wygląda w zasadzie, że wygląda jak największe w zasadzie Ciamajda z ich wszystkich, nie, ale pokazuje, że tu zostaniecie mężczyznami. Potem wchodzi scena z księdzem, którego gra pan Piotr Cyrwus, czyli z Klanu. No. Która też jest oczywiście przerobiona jak w stylu księdza, który czyta tam jakąś modlitwę z księgi i nawet nie ma pojęcia, co on czyta, w stylu wolnych od tej telekomunikacji, internetów i telefonów internetowych. Aha. Także no, no, w ten jest mniej więcej poprowadzone. No i jest pokazany właśnie tutaj ten Team Slasher, tak, czyli podział na drużyny, które muszą przejść przez las śpiąc w namiotach pod kierownictwem tam jakiegoś właśnie opiekuna. No i oczywiście shit się dzieje. Są wszystkie typowe tropy, czyli główna bohaterka, gościu, który najwięcej myśli i wszystkim tłumaczy, że to jest horror i, i, i jakie tutaj błędy są popełniane. Mięśniak, głupia laska i... i gościu z problemem, może tak to określę. Okay. I tak, faktycznie w zasadzie, potem wchodzą takie cóż, no oczywiście rozdzielanie się, e, gdzieś podejmowanie własnych głupich decyzji. I dalej to już w zasadzie będzie spoiler, jeśli będę mówił o fabule. Okay. Mówię, sam... Hmm, nie jest to dobry horror, który cię przestraszy, może w ten sposób. Aha. A, ale jest to ciekawy horror pod względem takiej w zasadzie zrobienia coś między tym thrillerem, tak, a, a horrorem. Między thrillerem a trailerem. Tak. <śmiech> Dokładnie. Mm. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o grę aktorską, no... <śmiech> Wiem, że też mamy coś takiego, że jak coś jest po polsku, no to, to patrzymy na to przez pryzmat polski i nam to też zgrzyta wszystko, co jest nie, nie do końca ten. No jak głównymi bohaterami są, jest młodzież i dzieci, no to zawsze będzie ciężko, tak? No bo to chociażby, nawet jeśli by zrobić to perfekcyjnie, to po trzech latach to się wszystko zdezaktualizuje, nie? No tak. hmm. Więc, ale mimo wszystko nie jest najgorzej, tak? Możliwe, że niektóre są takie właśnie cringe'owe, ale z drugiej strony człowiek się sobie uświadamia, że jak słucha nieraz choćby, to też ma taki cringe, nie? o czym oni mówią. I, i, i trochę bardziej w ten sposób to tłumaczyłem jak oglądałem i nie było najgorzej. Okay. Jest poprowadzone od początku do końca w pewien sposób, bardzo podoba mi się postać, to raczej też nie jest spoiler osoby, która wie więcej, bo to przeżyła. A. Tak, tak, jej opowieści i w zasadzie fajnie byłoby jakby zrobili może odcinek, gdzie on po prostu opowiada, co mu się stało i, i, i w ten sposób poprowadzili tą fabułę, bo wtedy faktycznie byłoby tak mocno takim horrorem niedosłownym, prawda? Czyli w sumie to jest trochę taki ten, jak Piła w sumie, w Pile był taki motyw, że w drugiej przynajmniej było tak, że a, to ja już to przeżyłem raz kiedyś i teraz wam powiem, co trzeba robić. No, to jest taki mentor w stylu no, Lovecraft, lovecraft, jak, lovecraft nie? czyli jak, takiego nie? starego marynarza, starego kapitana, który już nie pływa i mówi, no, tam było taki, takie gówno, które pływało. Jako nie? Stephena Kinga. No. To albo Czarnoskórego, mądrego yy, człowieka. Tak, tak, tak samo, dokładnie. Mówię, jeśli, jeśli ktoś się zastanawiał i miał już powiedzmy raz myszkę nad przyciskiem play, to to, to tak, polecam, nie? ale jeśli ktoś powiedzmy szuka horroru i pyta, czy, czy to jest horror, to bym powiedział, że no, raczej nie. Czyli ok, film, niekoniecznie horror. Mhm. Okej. Okay. Jak to dla, dla konkretnego widza? Znaczy ja mam <gry> wrażenie, że wiele filmów współczesnych już z horrorami nie ma zbyt wiele wspólnego. Nawet, no. nawet slashery, takie, takie właśnie typowe slashery jak Piła, czy, czy, czy jakiś tam, nie wiem, dom woskowy chciał, to, to, to nie są horrory, to są po prostu... To jest osobna kategoria, nie? Jak gdyby. Tak, tak, tak. Ale, ale obecnie jest zdefiniowana właśnie jako horror, nie? I nieraz, nie jak rozmawiasz z kimś, to mówiąc o, slaszary, mówiąc o horrorze, mam na myśli tylko slashery, nie? Wiem, więc pod tym względem nie, na, to na pewno nie jest tego typu horror. Tak samo nie jest to paranormal activity, nie? Mhm. No tak. Nie jest. No ale mówię. Je, je, jeśli się zastanawiacie, jeśli was zachęciły te trailery, które gdzieś tam leciały. To no, chyba powinno się... Ja pamiętam jak w gimnazjum, to chyba był okres gimnazjum, byłem w kinie na sierocińcu. Ten film, jak się go ogląda w dobowym zaciszu, jak się jest już dużo starszym, to jest po prostu... Znaczy trzyma klimat, ale jak gdyby wiele rzeczy jest przewidywalnych i nic tak nie straszy. Ale w tym kinie, to jeszcze było z zrańca, tam były, byłem ja i tylko mój kumpel, z którym poszedłem na seans. I to było tak gęsty klimat, że po prostu wymiękłem w połowie. No ale oglądanie horrorów w kinie to w ogóle jest dużo, dużo większe przeżycie nie? niż takie um, w domowym zaciszu. Ja na przykład oglądałem też w czasach jakichś szkolnych e, kwarantannę, czyli amerykańską wersję tego *rek*. No nie? To pamiętam, mhm. że wtedy też mnie tak dość mocno ruszyła e, przez to, że oglądałem to na wielkim ekranie i było okropne. No. no, jednak coś w, tych, coś w tych kinach jest, co przyciąga ludzi do, do no, oglądania. Ciemno, wszystko jest wielkie. Być <laughs> flaczki. Mi się udało być w kinie w, w piątek przed zamknięciem. O. o. Na czymś godnym uwagi? No, można tak powiedzieć, ale y, teraz jest chyba po, pora Salema, na co się powiedzieć? Tak, to ja w sumie mam tutaj trochę różnych rzeczy, ale pójdę nieoczywistą drogą. Zrobimy coś niespodziewanego. Powiem wam o Kiwami Japan, czyli kanale na YouTubie, gdzie jest... Um, jak to powiedzieć? Wiem jak przejść, to jest... czekaj, no. wiem jak w to przejść. No. Ponieważ, jeżeli dobrze pamiętam, to w filmie, o którym mówił Debielał, w lesie dziś nie zaśnie, nikt gra słynna youtuberka. A, tak, to e? też mamy YouTube, dobre. ok, dobre, dobre, dobre, w każdym razie. No i e, dobry zabójca potrzebuje noża. Tak, ej, i wbrew pozorom, to jest bardzo fabularny kanał. E, otóż, że pan to jest e, Japończyk, który robi noże. I pomyślcie sobie, zaraz, zaraz, fabularny? Tak, fabularny. Ponieważ on robi noże z różnych dziwnych rzeczy, z których um, dość powiedzieć, że mało kto zrobiłby nóż. E, na przykład robił nóż z drewna, albo z kartonu, z paczek z Amazonu, albo... nie, nie mówiłeś już o tym kanale? Wydaje mi się, że mogłem o nim jakoś tak wspomnieć, ale nie wiem czy mówiłem o nim długo, a chciałbym trochę więcej powiedzieć. Jasne, nie? jasne, tylko no. mam wrażenie, że mówiłeś o tym 10 odcinków temu. Znaczy, wydaje mi się, że mogłem o nim wspomnieć, ale to jest tak, no. Ale ja chcę, mów, mów, jak tak, najbardziej. tak Naszyk 20 e... minut wybaczy. Tak. Przez, te, tak. Przez, te, przez ten rok spokojnie mógł natrzaskać kontentu Wartego. Oj tak, dojrzenia. oj tak. Więc oddajemy, tak. oddaję Ci głos. Dobrze. Był nóż z tofu, był nóż z glutenu, z czekolady, z mleka, czy raczej z białka odzyskanego z mleka, z kamienia, z taśmy z ziemniaków i ja wymieniam pojedyncze, a było ich ogólnie dużo więcej. I to się zaskakująco fajnie ogląda, bo to jest taki film rzędu 15-20 minut, gdzie gość takimi domowymi motydami, nie mówiąc nic, tylko czasami pokazuje napisy, że to jest coś, bo nie widać tego tak na na pierwszy rzut oka w sensie na przykład ma jakąś Butelkę z czymś i pisze. No to jest, nie wiem, ocet na przykład, no nie, bo nie widać tego. To tylko, tylko tyle jest takich informacyjnych rzeczy. On pokazuje wszystko, jak robi. Przy tym ma to takie dziwaczne japońskie poczucie humoru. W stylu, że wszystko jest takie dziwaczne. Na przykład ma zrobiony ma. Jeśli nalewa wodę z czegoś, to ma takie dzbanki w kształcie krów i, za, i ma ich różne rozmiary. I zawsze, jeśli gdzieś trzeba nadać wody, to on naleje to z dzbanka w kształcie krowy. I w ogóle krowy są jakimś takim mm, charakterystyczną rzeczą dla tego gościa, że ma na przykład zrobiony, zrobiony taką wirówkę do wyrzucania powietrza z tego, z odlewów. To ona jest zrobiona z takiego. Taki, kojarzycie są takie masażery, które Hitachi kiedyś robiło? To do tego mm -hmm. jest przyczepiona lalka Barbie i ona trzyma to coś, mm -hmm. co, czym jest trząchane. Jest tam też taka fabuła zawsze. Na, zas na zasadzie, że na przykład jak, rob, jak robił nóż z czekolady, to było tak, że o dostał od jakiejś tam. Kobiety z pracy, gdzie oczywiście nie było jej widać, tylko że dostał pakunek po prostu. Czekoladki, mm -hmm. i ta czekolada mu upadła, i on zaczął coś z nią robić, i, do, tak, i z tego doszedł do noża. E, tak samo, nie wiem, tam jak z ryżu robił nóż, to też było to trochę podjęcie, że jadł ryż. i i coś tam się stało, nie wiem, złamałem mu się wykałaczka i sięgając to, wykałaczka, pa pałeczka i sięgając po pałeczkę, ryż mu spadł i z tego ryżu coś tam, no takie to jest zaskakująco fabularne. Ale tak, jakby polecam, to jest takie fajne na... jeśli chcecie sobie pośledzić coś takiego nie bardzo skomplikowanego ale, ale naprawdę przyjemnego, bo tam gość a tak e, spiritus Um, tam gość pokazuje naprawdę takie bardzo domowe, chałupnicze prawie że metody, jak, jak coś zrobić. Zawsze testuje te noże, potem na końcu kroi nimi różne rzeczy. Papier wiadomo, czy, się, czy jak są dobrze naostrzone, to trzymają tą ostrość. Kroi nimi ogórka, który też jest charakterystyczną rzeczą dla tego kanału, że zawsze z jakiegoś powodu gdzieś w dziwnym miejscu jest schowany ogórek i trzeba go przekroić tym nowym nożem. i Hmm. Czasami pozbywa się też tych noży w jakiś zaskakujący sposób, na przykład cała fabuła odcinka, gdzie robił nóż z kamienia była taka, że on robi wszystko z kamieni. W sensie jakby nie używa jakichś tam mm -hmm. papierów ściernych czy kamieni ściernych, których normalnie używa do ostrzenia noża, tylko wszystko robi o kamień, piasek i wodę z rzeki. I Początek jest taki, że on przychodzi do rzeki i bierze kamień i to będzie nóż, a koniec jest taki, spoiler uwaga, że te, on odkłada ten nóż zrobiony z, z kamienia w dokładnie samo miejsce, w którym znalazł kamień, z którego go zrobił. To jest, to jakby, jeśli lubicie takie dziwaczne poczucie humoru, to jest chyba najbliżej, ale to nie Tam. zawsze, to jest taki dziwaczny nastrój też, to, to ja strasznie polecam, to jest bardzo fajne do oglądania. Właśnie leci mi w tle i robi z, z, z żółtek jajek, chyba będzie robił nóż. O, y -hmm. I widziałem, że miał kapcie w karpie. Tak, o tak, to też jest charakterystyczne dość. Um, Ale co chciałem powiedzieć, jako zacząłeś no? mówić o tym kamieniu, przypomniał mi się ten filmik, który kiedyś szarowałem dotyczący e, tej takiej chińskiej dziewczyny, która tam też robi jakieś rzeczy u siebie na farmie. Jak kiedyś robiła papier czerpany. Tam, jak gdyby filmik trwał o. 20 minut i w ostatniej scenie, tam, kiedy cięła już ten papier nożem, to źle ucięła, przejechało, wiesz, kartka została źle ucięta, więc wkurzona wszystko to złapała, pogniotła i wrzuciła do ognia. No to tutaj czasami są trochę podobne motywy właśnie w stylu, że zrobił chyba, nie wiem, czy to był nóż z lodu, i on chyba jakby stępił się, więc on się jakoś tam, nie, że wkurzył, tylko, że był taki, a nie, cała ta praca idzie w porcelanę i, no, i go jakoś tam wrzucił, żeby podlać nim kwiatki czy coś takiego. Mm -hmm. No, ale, ale strasznie polecam, bo uważam, że naprawdę gość robi taki content, którego no, nikt nie robi, bo raz, że noże, a dwa, że jest to w jakiś sposób takie inne i nic, to nie jest coś takiego popularnie pojawiającego się gdzieś tam na... Widzę, że to jest jedna z tych osób, które nie zalewają internetu contentem, bo tak przerwy między kolejnymi firmami to dwa miesiące, trzy nawet. Tak, tak, ale... Więc no, wysublimowane... Tak, tak, ale też jeśli ktoś by na przykład teraz chciał zacząć, to tych filmów jest mnóstwo, nie wiem czy nie jest ich z 40. Tych różnych noży. On tam robi, jakby każdy film jest o nożu, ale zazwyczaj albo jest nazwa, to z czego robi nóż, albo jest jakiś żart, który i tak przejdzie potem do noża. Znaczy, te nazwy są, wiesz, znaczkami, także nam to nic nie jest. E tak? Aczkolwiek jeśli zależy od tego, jak masz YouTube'a ustawionego, bo na przykład po, e, niektórym tłumaczy z automatu na angielski jakiś G-Transning albo coś. No. Możesz sobie to, to takwić. E, jest. Czasami może być dziwne, ale ogólnie jest w miarę okej. Okay. Dobra, jestem jest w połowie tego filmiku, a on jeszcze nie zaczął robić noża, czuję się zawiedziony. Tak, bo on często dużą część filmu to jest sposób pozyskiwania jakby ostatecznej substancji, z której będzie nóż. Zrobiłem. No tak, a on tutaj mył włosy lalce Barbie, więc A, no nie, tak, nie, nie, tak. Wiem, bo... <śmiech> nie wiem, czy nie wszedłem za głęboko w ten kanał, wiesz? Nie, wydaje mi się, że spoko. <śmiech> za, za, za płytko, dlatego ci to dziwi. Tak, tak. Jak ktoś nie wie od czego zacząć, ja polecam chyba najbardziej nóż z mleka. Myślę, że jak ktoś nie wie od czego zacząć, powiedziałbym od alkoholu. Nóż tak, pod żebrę. Albo y, nóż z makaronu też jest całkiem. Całkiem ciekawy. Wow. No. Lips. To są chyba te przysmaki dla psa? A, tak, było też coś takiego. W Co ogóle robił jeden nóż z takimi zębami z jakiejś ryby chyba, czy coś takiego. Tak, tak, że znalazłem ten kawałek szczęki ryby. No. I też na przykład jeden był nóż chyba z akrylu i tam w środku zrobił, nie wiem, czy mieliście coś takiego, były takie zabawki, czy takie... Takie dziwadełka na biurko z taki piasek, który się przesypuje w takiej ramce z wodą. Tak, I zrobił tak. właśnie to w środku noża też, ponieważ mógł. Czemu do środka nie wlał coś, co wygląda jak krew? He, no bo to nie chodzi o to, żeby się wylało, tylko żeby wyglądało super cool. No tak, no ale krew w nożu zamiast na nożu wygląda. Hmm. No może. Ale faktycznie nice. Tak, ale końcowy. właśnie. Mm. O, ze styrupianu nóż. Też fajny. No dobra, to. No jakby... i powiem ci, że jestem zawiedziony, bo z nudów przewinąłem od 3 minuty do przodu i ominąłem akurat ten fragment, w którym on robił nóż. O nie. No to widzisz, nie wolno przewijać. A teraz używa czarodziejskiej różdżki, żeby go naostrzyć. Hä? Jak bardzo czarodzieński w sensie. Tej czarodzieńskiej. A, w sensie tego masażera. Hitachi. Tak, Magic Wand. Tak więc faj... nie, fajny kanał, ale chyba nie dla. Nie, spoko. Ja polecam tak ogólnie. Nawet warto zobaczyć jeden. Tak, z ciekawości. Mhm. Ten strzoke to jest mistrzostwo. No. Nie chcę to na uczelni wziąć. Ale co, będziesz robił noże na uczelni? <głosy> nie, <głosy> jak ktoś będzie potrzebował coś naostrzyć, tę ostrzałkę wyciągnąć z rycaka. No tak, tak. E, e, dobra, bo już coraz mniej mówimy, co tak, z oglądamy to noże, noże, więc chyba. Szach, szach, jak nie słuchacze, oglądajcie noże. Tak, oglądajcie, ja polecam. Oglądajcie noże, kanał. kiedy walczycie w kung fu. Robiąc przekręty w lesie. W lesie grając w planszowe w cyberpunku w, w zeszłym roku. W zeszłym roku, tak. Tak. W zeszłym roku było dwa lata do cyberpunku. A dziś, w tym roku też jest dwa lata do cyberpunku. No, a w Ale ogóle, będzie, będzie Propo propos cyberpunk'a, na Twitterze zniknęła już oficjalna data premiery. <głos> Czyli możli, możliwe, że grudniowy, czy tam styczniowy termin też jest zagrożony. Nie, chyba grudniowy miał być Grudniowy. No to możliwe, że też jest zagrożony, bo jak gdyby jeszcze parę dni temu był na stronie oficjalnym y, profilu na Twitterze, a parę dni temu hmm. zniknął, więc... Aż spojrzę. E, a swoją drogą, czy czekacie na cyberpunka? Nie. <laughs> oh no. Anyway. E, to jest koniec 18. odcinka Trzech Muszkieter Podcast. Na razie. Ten tak. i wszystkie poprzednie odcinki dostępne są na MP3 Archive i na YouTubie. Tak. I jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I przynajmniej tyle, żebyśmy Albo mieli... Albo tak. ob, albo Ewentualnie to, nie żeby się. Żeby, z nam, żeby nam zliczyło, że obejrzeliście. i Obiecujemy, że będzie w miarę regularnie. Może. Będzie tak samo regularnie, jak było. Jak cyberpunk tak. <głos> tak, jak Tak samo punktualnie. A więc na razie cześć. Cześć. Hej, czołem.